Estonia, Estonia, Estonia, Estonia, Estonia, Estonia, W specjalnym wydaniu bolesnej prawdy Bartosz Staszewski. Tą wcześniejszą rozmową, którą mogliście usłyszeć, proszę Państwa, wcześniej, była to rozmowa pomiędzy, komunikacja pomiędzy MS Estonią a promami, które były w pobliżu w dniu zatonięcia MS Estonii w 1994 roku. To jest właśnie ta data, a teraz obchodzimy 15-lecie tej tragedii, proszę Państwa, rocznicę. Nie bez powodu słyszycie w tle morza, proszę Państwa, 80 metrów pod powierzchnią wody spoczywa wrak MS Estonii. Nikt nie podjął się go wydobyć. Chciałem powiedzieć tylko, że najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, ma 110 metrów. To tylko po to, aby uzmysłowić, jak mała jest to głębokość. Więc, yy, proszę Państwa, dzisiaj chciałbym poruszyć ten wątek wielu, wielu różnych aspektów tej sprawy. Kontaktowałem się z wieloma różnymi, bardzo interesującymi osobami, które miały wiele ciekawego do Ale może najpierw o samej tragedii, proszę Państwa. W 1994 roku prom MS Estonia, prom pasażerski, wyruszył swój ostatni rejs. 27 września dokładnie, z Tallinu w Estonii w stronę Sztokholmu w Szwecji. W połowie tej drogi prom z blisko 900 pasażerami zaczął, Jak podaje oficjalny raport, przyczyną była burta, przednia burta zamykająca rufa, rufa, dziob, rufa dziobowa, która zamykała pokład samochodowy która w czasie no, sztormu na Bałtyku odpadła, przyczyniła się do tego pogoda i techniczne aspekty tej właśnie burty. Raport nikogo oficjalnie nie obwinia, jak sama Jutera, zaraz usłyszycie, usłyszycie to niemiecką dziennikarkę, sam twórca raportu stwierdził, że raport miał nikogo nie obwiniać. skutek czego prom zaczął nabierać przechyłu, nabrał wody, nie było już możliwym, spuszczenie szalu ratunkowych w sposób, który umożliwiałby ratowanie wielu osób. Blisko 140 osób się uratowało, cała reszta zatonęła wraz z promem. Nigdy nie podjęto się wydobycia tego promu. Od tego momentu, kiedy ten prom zatonął, pojawiło się wiele, wiele nieścisłości. Od na przykład osób, które miały być uratowane, miały być widziane w szpitalach, a później zniknęły. To jest słynna sprawa Awopichta, czyli kapitana promu oraz... Paru innych ważnych osób związanych ze ścisłym mostkiem kapitańskim. Proszę Państwa, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o samą tragedię. Rodziny ofiar nigdy nie pogodziły się z tym, że ich bliscy leżą na dnie Bałtyku. Próbowałem się skontaktować również z instytucją, która zrzesza ofiary Katastrofa niestety zostało to bez odzewu, nie udało mi się z nimi skontaktować kontaktowała się z polskimi politykami, to również jest zawarte w reportażu. Komisja, która powstała do tego, aby tą sprawę zbadać w 1994-1995 roku, to Komisja Międzynarodowa złożona z Estonii, Finlandii, Szwecji, yy, może z jakiegoś jeszcze jednego kraju, która miała na celu wyjaśnienie tego wszystkiego. Tak jak wspomniałem, oficjalny raport wskazuje na owinię rufę, yy, rufę dziobową o, o odpadnięcie w czasie sztormu. Wiele osób się z tym nie zgadza. Powstało wiele raportów na zamówienie, które udowodniały, że taki przebieg wydarzeń jest niemożliwy. MS Etonia w nocy z 24 na 25 września, dokładnie o pierwszej nocy, zniknęła z radarów pobliskich stacji monitorujących morze. Wskazuje na to, że to było niemożliwe, żeby tak w tak szybkim czasie prom nabrał wody i zniknął w ogóle z powierzchni morza. Jan Heweliusz, przypadek znany, polski, znany polski przypadek, wskazuje na to, że prom może się unosić jeszcze długo po tragedii ze względu na ilości masy powietrza, które są w nim i które nigdy nie zostaną usunięte. Mam tu na myśli te najniżej położone pokłady odizolowane zupełnie od pokładów, do których można byłoby, do których mogłaby przedostać się woda. Estonia w ciągu półtorej godziny od momentu, kiedy po raz pierwszy zauważono jakieś masy wody, które wlewają się do na pokład, a już po półtorej godziny go już nie było. Więc to budzi wiele kontrowersji. Jutta Rabe, która w 2000 roku przeprowadziła ekspedycję, w końcu zaraz o niej opowie, doszła do bardzo ciekawych rewelacji, które nie zostały bez echa. A teraz moja rozmowa z Juttą Rabe. I was working as a reporter for Spiegel Television, Pracowałam jako for, reporter dla telewizji Spiegel na początku lat 90. -tych. Później byłam uh, też dziennikarzem uh, Focus TV, mm -hmm. jak też ARD, artists, made, największej a, niemieckiej stacji TV, telewizyjnej oraz ARD. Całe moje mm -hmm. życie pracowałam uh, jako dziennikarz śledczy. Dlatego też, kiedy tylko prom Estonia zatonął, mogłam natychmiast zająć się tą sprawą mhm. wraz z moim partnerem, z którym do dziś prowadzimy w Berlinie firmę produkującą programy telewizyjne. Mhm. Szpiegel natychmiast wysłał nas do Finlandii, aby przeprowadzić wywiady z ocalałymi, i zająć się sprawą. Hmm. Uh, tak więc już w pierwszej nocy so udaliśmy się do Finlandii, wynajęliśmy uh, samochód, przyjechaliśmy do Turku, Finland, tam, gdzie złożono do szpitali rozbitków zdrowych. Spośród ocalałych było trzech Niemców, z którymi udało nam się porozmawiać. Ich oświadczenia, bardzo świeże, zaraz po tych wydarzeniach, wskazywały na to, że na pokładzie wydarzyło się coś, co później zostało zupełnie zignorowane przez śledczy. Nastąpił jakiś wielki wstrząs. Niektórzy mówią o tym, że mieli wrażenie, jakby okręt w coś uderzył lub że nastąpiła wielka eksplozja gdzieś na dziobie statku. Całym promem zatrzęsło tak mocno, że ludzie rzucili się na górny pokład, aby sprawdzić, co tak naprawdę się stało. Somewhere in the in the hull, somewhere in the front of the ship, and or with a consequent uh, subconsequent shuddering. So that means also with some vibrations which went through the whole ship. Yeah. And yes. this um, rocking was so hard and so big that people were immediately the people who were awake were immediately mm -hmm. running out to the seventh deck and tried to see what had happened there. Mm -hmm. yes, um, Przeprowadziła Pani kilka ekspedycji na wrak ostatni, w konsekwencji um, czego do dostała, um, money, dostała Pani wręcz zakaz wjazdu do Szwecji. Tak, to prawda, to robiliśmy uh, to. Uh, do, uh, jako uh, dziennikarz uh, po pierwsze chciałam uh, uzyskać um, informację od komisji, która badała wypadek, um, wypadek. Została stworzona przez trzy kraje. Estonię, Finlandię i Szwecję. Miała dojść do prawdy, jednak teraz wiemy, jak wiele było tam nieprawidłowości, sprzecznych opinii. To był po prostu spektakl kłamstw. Po trzech latach komisja przedstawiła raport końcowy, który był niepełny, pozostawiający wiele pytań bez odpowiedzi i, jak powiedział mi wtedy przewodniczący komisji, stworzony po to, aby nikogo nie można było oskarżyć bezpośrednio o tę tragedię. Po co stworzyli komisję śledczą, skoro od początku było wiadomo, że niczego się nie dowie. To była komisja ze z góry założonym wnioskiem, a nie taka, która miała cokolwiek zbadać. Pochłonęła masę pieniędzy. Wynajmowano pięćgwiazdkowe hotele i wypłacano pokaźne diety, a wynik ich pracy, zwłaszcza dla bliskich ofiar był zero. Yes. Commission and not an investigation open and result open Commission mm -hmm. so they were eating lots of money they were traveling a lot uh, they mm -hmm. were living in first-class hotels and they were paying themselves good salaries <laughs> but the outcome uh, especially for the relatives and especially also for the public was zero and this was the point where I got totally fed up with what was made there jeżeli chodzi o ekspedycję, o której teraz opowie Jutsta, rozmawiałam na ten temat również z Markiem Błusiem o to yy, i fragmenty wywiadu z nim. Pan, ja jestem kapitanem żeglugi Wielkiej, to znaczy mam tam jakąś praktykę Warstwo na różnych statkach i w różnych typach żeglugi, a poza tym no, można powiedzieć tak yy, znaczna część mojego życia zawodowego i hobbystycznego, bo akurat się tak składa, że ja. Jestem, można powiedzieć, marynarzem z zamiłowania, to ta część kręci się wokół bezpieczeństwa żeglugi i wypadków mm -hmm. na morzu. Mm -hmm. I, i mm -hmm. mogę powiedzieć o tym, bo tutaj nie chciałbym używać wielkich słów, że mam jakieś takie doświadczenie o charakterze półprofesjonalnym, no bo na przykład występuję przed izbami morskimi jako pełnomocnik różnych osób, czasami rodzin, ofiar, czasami marynarzy. Hmm. Czy sądzi Pan, że łączy coś tragedia na Haveliusza z, z MS Estonią? Y łączą różne dziwne zdarzenia. Czy, wie Pan, co to jest tak, że, hmm. że różni ludzie i różne władze zachowują się, y używają tych samych technik. I jak się ogląda różne wypadki, zachowania, słucha się świadków, to człowiek ma bez przerwy wrażenie, że, że już to zna, że już to o tym słyszał. No, bo, y, na przykład, że różne dokumenty mają kilka wersji. Mhm. Raport y, na, na przykład komis Komisji Ministerialnej Polskiej ma dwie wersje. Ja na przykład nie ustaliłem, która z nich była głosowana, mhm. a która jest, została później tam przynajmniej częściowo ujawniona. Y, raport i ma dwie wersje, prawda? O czym się mówi głośno, bo jedną wersję podpisało sześć osób, a w stosunku do drugiej jedna osoba złożyła potem separatom i, i ujawniła ten fakt, prawda? Czyli to, to jest takie dość oczywiste. Yy, za każdym razem, prawda, coś się z takiego raportu po prostu skreśla. Mhm. I, i tego, tego typu analogii w tych sprawach jest no, mnóstwo, mhm. mnóstwo. No sam, tutaj taki podstawowy fakt, że oba wraki nie zostały zbadane. Mimo, że Estonia prawda? leży One na głębokości relacje, tak. Tak, Mimo, że Estonia leży tylko na głębokości 80 metrów. No, tak. Oczywiście no, dla dzisiejszej techniki to nie jest tutaj, to jest żaden problem, jeżeli potrafimy zbadać wraki, które leżą na głębokościach wielokilometrowych, prawda, to każdy, kto ogląda telewizję, to wie na podstawie filmów o czy to Titanicu, czy, czy Bismarku. Ja już nie mówię, że, że to wykorzystywano też w procedurach współczesnych badań, bo, bo taki wrak Matosta, to Derbyshire został tak zbadany. Tutaj nie ma żadnych technicznych problemów i w sumie dzisiaj jest to relatywnie tanie. No, no, szczególnie, że na przykład nurkowanie na, na, nawet przez ludzi, już nie mówię o użyciu różnych automatów i aparatów, które mogą prawda, całymi dniami znajdować się pod wodą. Ale nurkowanie na reweliusza jest tak zwanym nurkowaniem nietechnicznym, czyli nie wymaga nawet dekompresji. Jeśli my dziennikarze mamy public, jakiś obowiązek wobec społeczeństwa, no to tak, aby ukazać prawo. Na pewnym with, uh, etapie współpracowałam z tym systemu zjednoczonych. Mm -hmm. Nazywał yes. się Craig David, jest właścicielem firmy wykonującej prace potwornie. They they się have różnych Podjęliśmy wspólnie pracę badawczą, wysłaliśmy, wysłaliśmy nurków, i też zdalnie sterowane together, kamery na I znaleźliśmy, I znaleźliśmy ogromne otwory w części ciołowej okrętu, aż do tego czasu w ogóle nie została We filmed the whole scenario which was there to find in the ta komisja, która wydała miliony na which badania i were nie była w stanie udokumentować milionów, a milionów, ale nie mogli a to jest bardzo proste. Po prostu mm. wysyłasz stalnie nie sterowane ah, simple, kamery na wnórko. A my to uczyniliśmy, przedstawiliśmy też na wnórko próbki pobrane z prawdy. Szwedzki rząd nie przyjął tego do wiadomości. Powołał nowe badania i nowych ekspertów, którzy orzekli, uh, iż te ślady mogą mieć trudne pochodzenie. Cały cyrk zaczął się od uh, Mogę powiedzieć, że w uh, całego tego zamieszania need, doszłam do wniosku, and, uh, że chodzi tylko uh, o to, uh, aby ukryć three, prawdę uh, o, o tym A prawda leży tam, 80 metrów in, pod these again said yes, to be the whole thing, but Holy Ballou, And I can only say, as a result, until today, one has yes. almost, almost to laugh about this. This is a whole circus, which is done there, just to keep the public away from the truth, because the truth is down there. It's 80 meters below yes. surface of the Baltic Sea. It's only 80 meters. There 80 meters. It's, it's no depth. There yes. are not talking about it. There is no talking about it. Yes. yes. Center, uh, where we would have to go 4000 the down. Just to find the truth below the And everybody who wants to know the truth can go down there. Ja znam tę sprawę, oczywiście. Potwierdziła, że rzeczywiście miał miejsce, miał miejsce ten wybuch, czyli że katastrofa nie była przypadkowa. Miejscu, konkretnie, to właśnie przy tym... Przy tym no, tak. tak. Tak, przy kurcie dziobowej. Ale, ale na przykład moim zdaniem, że mają na, taki najbardziej, powiedziałbym, spokojny i co do swoich wniosków, prawda? A może nie zachowania taki najbardziej spokojny krytyk, yy, pan Bjorkman twierdzi, że to te, te, te strzelanie, że tak powiem, odbywało się już na wraku, że odbywało się już pod wodą. Mm -hmm. Że to nie było, że, że nie skutek, nie, furta nie odpadła, czy nie otworzyła się na skutek. Wybuchów, tylko że coś manipulowano przy wraku. Yes. Co think pani myśli so o tym, co pani myśli w związku z tą tragedią? Ja yeah, to w stanie, żeby mężczyźni byli w stanie, żeby mężczyźni byli w stanie, to i wojska uh -huh. i ich powiązania z Amerykanami i służbami społecznymi musicie zrozumieć, że szwedzkie społeczeństwo wcale nie jest demokratyczne i otwarte. Szwecja w niej państw od państw. To, to nie jest demokracja sterowana przez społeczeństwo przez parlament, tak jak może to wyglądać serwisze. Wojskowe służby specjalne, tajne słówmy, mają bardzo znaczący udział w tym, co się dzieje. Wojskowe wpływy są bardzo silne, bardzo Jeśli spojrzeć, na jacy doradcy pojawiają się za wlecami przekonamy się, że zawsze są dofinisani mm -hmm. wojskowi, trzymających swych lekarz najemnictwem kraju. Oni zawsze uprawiali politykę wzinnowojenną, choćby twierdząc, że Rosjanie nieustannie wysyłają łodzi podchodne w pomysły brzegów Szpecji. Mm -hmm. Teraz po latach Orweski Instytut Pokojowy ujawnił, że te łodzie podwodne były tak naprawdę amerykańskimi okrętami. Teraz wiemy dużo więcej. Od czasów zimnej wojny z tego wszystkiego robi się politykę antyrosyjską, a Szwecja jako amerykański partner przyczyniła się do wywoływania histerii i robi to nada and also is with uh, the of the country. to so uh, take it now, and this has been revealed by now, is mm -hmm. yes, they had always been wanting to make some kind of a, a very, very cold, cold war politics by saying that Russians had been coming with their own submarines always into the yeah. coastline yeah. of Sweden. And the Swedish military had always to fight these submarines and had tried to, to catch them. Mm -hmm. Now, years later, uh, we can all read, uh, the Norwegian Peace Institute has revealed that these submarines, which were all the time the accused that they were Russians, were mm -hmm. nothing else than American <laughs> submarines. Yeah. So now we laugh about it today, but it has some very, very serious background because in the times of the Cold War, They made politics with this. Mm -hmm. They made politics against the Russians, this, and, this, mm -hmm. and Sweden was the American partner to create these kind of hysteria. Hysteria, which yes. the countries' people went into by saying, "Oh, there are Russian submarines in front yes, of our coastline," yes. you know. And this is a really bad thing, and they are doing it until today. If you look, for instance, into the argumentation they are using. Uh, in the In the terms of the of the North Stream of the pipelines which mm -hmm. should uh, be built, they are also against it because then there would be revealed how much uh, devices they have on the bottom of the Baltic Sea, the Swedes mm -hmm. uh, and not the Russians <laughs> the Russians probably as well, but the Swedes also uh, to spy at each other. Yeah? Proszę Państwa, to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część naszego dzisiejszego reportażu. Zapraszam za tydzień, kiedy yy, będziecie mogli usłyszeć dalszy ciąg mojej yy, rozmowy z Jutta z Markiem Busiem oraz z wieloma innymi ciekawymi postaciami, które pojawiły się w tej historii i z którymi przeprowadziłem wywiad m.in. z byłym szwedzkim pre pre premierem z firmą Pro, która organizowała ekspedycję na wrak promu oraz z innymi osobami, także z polskim politykiem Tadeuszem Iwińskim. Proszę Państwa, zapraszam za tydzień. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą audycję. Bartosz Staszewski dla Radia Wolne Media.